Alucyfer, Hamad mówi, byś spojrzał w swoje wnętrze, byś określił swoją energię, czy jest dobrą, czy złą, Musisz jeszcze do nas wrócić. Nie masz takiej władzy, by zabrać biedne duszeczki do piekła, Alucyferze, tylko te zabierzesz do siebie, które spowiede są złe i przestały trwać w wierze. Podejdź Mimo krzywd, mimo bólu Mimo cierpienia wciąż żyje mój królu I mimo tego, że zgrzeszyłem, wybaczyłeś Dałeś pokutę, nie zwątpiłeś I chociaż krętą drogą idę Ty talent we mnie odkryłeś Dałeś mi wolną rękę, panie Wykorzystam w pełni, to co mi dałeś? Lecz świat jest podły I modły nie pomogły, bo podli ludzie są I choć ludzie mogli we mnie wierzyć, zwątpili Dotknąłem dłoniu dna, wszyscy się zdziwili w jednej chwili Zwąpienia w nienawiście zamienili Swoje nastawienie, bo od dna się odbiłem moi mili I co na to powiesz, pewnie mnie zaskoczysz. Mówiąc mi, że w ogień piekielny, za mną skoczysz. Tu nie Podziału, wszyscy tacy sami, więc wskakuj do przedziału To przejedziesz się z nami Tym razem nie dobiegłamy już bo Choć moich kompanów ze mną nie ma Nie wiem gdzie jadę na procent sto Pewnie tam gdzie będę miał przejebane Gdzie zajdzie słońce, a przyjdzie mrok Choć słońca nie widziałem już przez rok Więc rok w wagonie jechałem szok Więc szoku nie porównuj ze strachem po drugiej stronie jest dużo gorzej I mimo, że stronie od agresji emocji Które wyrażam w sposób zły One już nie wywierają takiej presji jak kiedyś A ty chcesz coś powiedzieć mi? Czy wyszczerzysz szkły? I gniewu dasz się ponieść Za zazdrością jesteś opętany W nieczystości tuniesz I co na to powiem, pewnie, że nie mam racji, bo jesteś pyszny, najlepszy, tak naprawdę brzydki od środka Leniwy, przypominasz noworodka, poszła plotka, że chciwy, że jak poszła zamotka Kto zjadł pizzę, zjadłeś ty, więc i ciebie kara spotka. Wartości to jedyne, co masz, dają więcej radości niż ktoś, kto może ci udać Wyciągnij wnioski z tej historii, bo możesz nie sprostać problemom, które spotkasz W rzeczywistości od tak Do usłyszenia